Dzisiaj chciałbym mówić o Duchu Świętym. Moim marzeniem jest, aby poprzez to słowo to Duch Święty mówił. Zobaczymy. To zależy od kondycji psychoduchowej tego, który mówi. Tak więc zostanę poddany surowej ocenie. Jestem na to gotowy, gdyż chcę znać prawdę o sobie samym i podążać do miejsca, w którym rzeczywiście On jest, a nie tylko o Nim mówię. Bądźcie pełni ducha. To jest cytat z listu do Efezjan, który przewija się przez lata na pewno w wielu kościołach, zborach, wspólnotach i tydzień temu również był cytowany. Przekład, z którego obecnie korzystam mówi, dołóżcie starań, aby duch mógł was stale napełniać. W dniu 50, po z Pana Jezusa, możemy powiedzieć, chyba bez przesady, że prawie, prawie wszystko się zmieniło w życiu uczniów. I zaczniemy od przeczytania tekstu z dziejów apostolskich, rozdział drugi, wiersze od 17. Krótkie wprowadzenie. Pan Jezus przez 40 dni po swoim zmartwychwstaniu odwiedzał uczniów, rozmawiał z nimi o Królestwie Bożym. A potem wyszedł z nimi na Górę Oliwną, która leży na wschód od miasta Jerozolima i stamtąd został zabrany do nieba. I polecił uczniom, aby oczekiwali na przyobleczenie mocą z wysokości. I przez kolejne dziesięć dni Kościół, ta wspólnota, uczyniła tak, jak Jezus im polecił. Oczekiwali na moc z wysokości. Oczywiście nie wiemy, czy do końca zdawali sobie sprawę z tego, co ich czeka i jak to będzie wyglądać. Przypuszczam, że nie do końca wiedzieli, czego się spodziewać. Ale skoro Pan nakazał im być razem i czekać, no to to czynili. W międzyczasie jeszcze Mówiąc połżartem półserio, ten rodzący się kościół przeszedł przez fazę lustracji, bo oto ujawniono tajnego współpracownika i dokonano publicznego ujawnienia tego i powołano w jego miejsce nowego apostoła z grona tych, którzy tam przebywali. I w końcu nadszedł ten dzień 50, dzień święta szabłot, święta pierwszych żniw. Duch Święty stąpił na uczniów. Zaczęło się od wiatru, a właściwie od głosu wiatru. Potem pokazał się ogień, języki ognia, a potem uczniowie napełnieni Duchem Świętym, bo były to widoczne przejawy Jego obecności, rozpoczęli przemawiać w różnych językach rozumianych przez pielgrzymów, którzy w tym czasie, tydzień temu mówiłem, dlaczego ich tak wielu było którzy w tym czasie w Jerozolimie przebywali. I to był prawdziwy przełom. Ale myślę, gdy czytam Księgę Dziejów Apostolskich, widzę, że tak naprawdę to był dopiero początek kolejnych przełomów. Oczywiście ten był kluczowy, bo to moc z wysokości została wylana na ludzi, na naczynia przygotowane, oczekujące, i nagle ta 120-osobowa grupa zgromadzona gdzieś w jednym miejscu rozpoczyna energiczne i odważne głoszenie Ewangelii, głoszenie Słowa Bożego, a Bóg potwierdza głoszone Słowo znakami i cudami. Ludzie widząc co się dzieje pokutują, nawracają się, przyjmują chrzest i przyłączają się do nowej wspólnoty, do Kościoła. I dzieje się to nieprzerwanie przez ostatnie dwa tysiące lat po całej Ziemi. Rzecz znamienna, że Księga Dziejów Apostolskich ma taki literacki, uporządkowany początek, natomiast jest wyjątkowa, jeżeli chodzi o koniec. Ona nie ma zakończenia takiego uporządkowanego, literackiego, a łaska Pana niech będzie z Wami, a pozdrówcie tych, a jeszcze wiele się wydarzyło i ksiąg by zabrakło, gdyby trzeba było spisać, tak jak inne księgi Nowego Testamentu. Jest tam ucięte jedno zdanie. I bibliści mówią, i ja też uważam, że ten brak zakończenia to jest otwarte wejście dla nas. My wchodzimy w ciąg dalszy tego, co działo się wtedy. Czyż nie tak, Kościele? A zatem to jest nasza odpowiedzialność, aby stanąć przed Panem napełnieni duchem i czynić to, co do nas należy. 2, 17 do 22. Reakcja ludzi była no, taka, jaka była. Byli zdumieni, nie wiedzieli o co chodzi, część nawet drwiła. Wiecie, zawsze znajdzie się tak zwana loża szyderców. Zawsze znajdą się ci, którzy sceptycznie z boku patrząc wyśmieją wszystko, co tylko mogą wyśmiać. Uczynią kabaret z najbardziej poważnych i dramatycznych wydarzeń, potrafiąc żartować z czyjejś śmierci i cierpienia nawet. Jest taka kategoria ludzi i wtedy również tacy byli i mówili, no co to, pijani jacyś. Wtedy powstał Piotr i mówi tak, między innymi... Cytując księgę Joela i inne miejsca. Oto w dniach ostatecznych mówi Bóg, wyleję z mego ducha na wszelkie ciało. Prorokować będą wasi synowie i córki. Wasza młodzież mieć będzie widzenia, a waszym starcom dane będą sny. Nawet na moich niewolników i niewolnice wyleję w tych, w tych dniach z mego ducha i będą prorokować. Dokonam cudów na niebie wysoko, a także znaków na ziemi nisko, krew i ogień oraz kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Wtedy każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. Izraelici, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w Niego. I tak dalej, i tak dalej. Czy zdajemy sobie sprawę, że słowa te były naprawdę rewolucyjne? W Starym Testamencie Duch Święty, namaszczenie Duchem Świętym przysługiwało tylko trzem kategoriom ludzi. Po pierwsze byli to kapłani sprawujący służbę w przybytku. Musieli być urodzeni z pokolenia lewiego, a więc nie można było od tak sobie zostać kapłanem. Tylko ci byli namaszczani do tej służby poprzez wylanie oleju na ich głowę. Psalm 133 jest jak olej, który spływa po brodzie Arona, sięgającą z kraju jego szaty. Pamiętacie? ten psalm o obraterskiej zgodzie, to jest ten opis właśnie oleju kapłańskiego, który spływa, namaszcza osobę usługującą przy ołtarzu. Drugą kategorią osób kwalifikującą się do namaszczenia, mającą prawo być namaszczonymi, byli to prorocy. Z prorokami już nie było tak prosto. Można było zostać prorokiem kimkolwiek się było, z jakiegokolwiek plemienia się pochodziło, ale często prorocy nie mieli lekką. Ponieważ ich poselstwa dość często były trudne, twarde. Ale kiedy Bóg potwierdzał słowo przez nich głoszone, wszyscy z respektem to uznawali i taki prorok był namaszczany również olejem. Trzecią kategorią byli królowie. Król, gdy był koronowany, gdy był powoływany na tron, również na niego wylewano olej. I na tym koniec. Kapłani, prorocy, królowie. W tym miejscu Piotr, cytując Joela, mówi o tym, że sytuacja ulega diametralnej zmianie, że już nie tylko trzy kategorie ludzi liczebnie bardzo marginalni, ale Duch Pana, Duch Boży będzie wylany na wszystkich. I uwaga, kolejna rewolucja nie dojrze nie tylko na te trzy kategorie, ale na wszystkich to jeszcze, Uwaga i o zgrozo dla ówczesnych faryzeuszy, na kobiety również. No, synowie to jeszcze religijni Żydzi mogliby przeoknąć, ale córki, tak, córki, kobiety namaszczone do tego, aby usługiwać w Duchu Świętym. I kolejny krok w tej rewolucji niewolnicy, a więc ludzie bez żadnego znaczenia społecznego. Oni również. Mieli otrzymać ducha Świętego. Aleluja. Kochani, Bóg poprowadził Piotra jeszcze dalej, nieco później, ale o tym za chwilę. Ale te słowa i całe szczęście, że Piotr cytował to z natchnionej księgi Joela, bo inaczej kamienie by na niego poleciały. Ale kiedy cytował Pisma, kiedy cytował proroków i wszyscy pobożni Żydzi przypominali sobie ten fragment, mówili, no tak, rzeczywiście, tak było napisane. Ach, to teraz, teraz się to zaczyna dziać? Mężowie, bracia, co mamy robić? Piotr mówi o upamiętaniu, o chrzcie, o przyjęciu Ducha Świętego. Kochani, to był jakiś przełom, ale widzę, że był to początek przełomów. I dzisiaj chciałbym mówić o czterech rodzajach przeszkód, trudności, w jakich muszą w życiu człowieka wierzącego dokonać się przełomy, aby mógł wypełnić wolę, wolę Bożą cztery kategorie, cztery stopnie trudności na przykładzie życia apostołów z Księgi Dziejów Apostolskich. Te wyzwania i trudności to po pierwsze zwyczajny brak sił w stosunku do wyznaczonych zadań. Jezus rozstając się z uczniami mówi idźcie na cały świat co byś zrobił, gdybyś to usłyszał? Że jesteś powołany do służby międzykontynentalnej. To jest twoje zadanie. Jak ja bym to usłyszał w jakimś kościele, to ja bym się z tego kościoła chyba wypisał. <grytanie> Idąc na cały świat. Ci prości rybacy z Galilei, oni mieli iść na cały świat. Nie mieli żadnej szkoły biblijnej, seminarium, nie mieli nawet takiego zwykłego wykształcenia. Nie za bardzo potrafili mówić w innych językach, czego dowodem jest na przykład redakcja listu Piotra w języku greckim, o której wielu twierdzi biblistów i znawców pisma, że było to dyktowane przez Piotra, ale spisywane przez kogoś, kto posługiwał się piękną, ówczesną Greką, Greką Koinę. Pierwszy list, bo drugi jest pisany już chyba sam przez Piotra i ta Greka jest chropawa. A więc ludzie bez wykształcenia, bez zaplecza finansowego Mieli iść na cały świat. Jak to możliwe? A to możliwe jest wtedy, kiedy natchnie i wypełni Duch Święty. I to się właśnie stało. Niemożliwe stało się możliwe wtedy, kiedy przyszedł Duch Święty i wypełnił uczniów. I nagle z tej małej garstki prowincjonalnych pracowników fizycznych narodzili się prawdziwi słudzy Boga, mężowie wiary, apostołowie. A więc brak sił w stosunku do polecenia, które jest nam powierzone. Bywa tak, że czasami czujemy bezradność i bezsilność wobec czegoś, z czym się mierzymy. Coś, co jest do pokonania. I czasami trwa to lata. Jaka jest recepta? On jest receptą. Duch Święty, Jego obecność jest tą receptą, która przychodzi, gdy z Nim przebywasz. Gdy otwierasz swoje serce, swoją duszę. Gdy otwierasz drzwi do swojego wnętrza. On przychodzi i odmówi do Twojego ucha. Ze mną wszystko jest możliwe. Mój synu, moja córko. Wszystko. Wszystko, do czegokolwiek Cię poprowadzę. Pamiętajmy, nie to, co my sobie wymyślimy, ale to, do czego On chce nas poprowadzić. Moc siła dana była w Duchu Świętym, w przebywaniu z Bogiem. Druga przeszkoda, z którą musieli zmierzyć się uczniowie, to zwyczajna niewiedza i niezrozumienie Bożych planów i zamiarów wobec nich, zamiarów Bożych wobec Kościoła, zamiarów Bożych wobec świata. Uczniowie do końca dawali świadectwo tego, że nie do końca wiedzą, o co Jezusowi chodzi. Do ostatnich dni przed otrzymaniem Ducha Świętego ich wizja Królestwa Bożego, ich wizja Kościoła była na pewno inna niż ta, którą Jezus im przedstawiał. I wiedza i zrozumienie przyszły w Duchu Świętym, przyszły w Jego obecności. W Ewangelii Jana, w rozdziale 14, wierszu 26, Pan Jezus powiedział 14, 26, Opiekun albo pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Jezus był świadomy tego, że słyszą, ale nie słuchają, że dociera do nich informacja, ale jej nie rozumieją, nie przetwarzają we właściwy sposób. I dlatego mówił, że przyjdzie Duch Święty, który przypomni i pomoże zrozumieć. Jeszcze z rozdziału 16, wiersze 12 i 13, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia. To było w czasie ostatniej wieczerzy. Jezus zdawał sobie sprawę, że w tym momencie nie warto o tym mówić. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie jesteście w stanie tego przyjąć. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Duch prawdy. Druga przeszkoda to niezrozumienie Bożej woli. To jest przeszkoda, z którą się mierzymy. Pierwsza to brak sił. Druga to niezrozumienie Bożej woli. O co chodzi? Ano chodzi o to, co Bóg nam objawia. W swoim słowie i przez swojego Ducha Świętego. I nie ma innej drogi, jak zagłębienie się w Jego obecności, w Jego słowie, aby zrozumieć Jego wolę. Trzecia przeszkoda to są przeszkody zewnętrzne, jakie spotkały apostołów i które czasami i nas spotykają, a w skali świata są bardzo powszechne. To są następujące trudności. Niechęć otoczenia. Czasami jego wrogość, w najlepszym wypadku obojętność, chociaż trudno powiedzieć, co jest lepsze, co gorsze, a czasami także prześladowania. I do tego, aby stawić czoła tym zewnętrznym trudnościom, które wynikają z niechęci do Ewangelii, z wrogości, z chęci jej usunięcia z przestrzeni publicznej w wielu krajach potrzebna jest odwaga i mądrość. I ta odwaga i mądrość również przychodzi nie inaczej jak w Duchu Świętym. W rozdziale czwartym Księgi Dziejów czytamy o sytuacji, kiedy apostoł Piotr i Jan zostali aresztowani. Dlaczego? Dlatego, że zgromadził się dookoła nich tłum ludzi, którym głosili dobrą nowinę o Jezusie. A dlaczego ten tłum się zgromadził? a dlatego, że dokonali uzdrowienia na człowieku, który siedział na stopniach świątyni. I kiedy stanęli przed Radą Najwyższą, żydowską Radą Najwyższą i zapytano ich, dlaczego nauczają i jaką mocą uczynili to, co się stało, czytamy 4,8. Wówczas Piotr, napełniony Duchem Świętym, przemówił. I ci uczeni intelektualiści, przywódcy religijni zdumieni byli nad odpowiedzią Piotra i Jana również, ponieważ widzieli, że to ludzie prości, a jednak nie mogli podołać ich wypowiedziom. To przychodzi w Duchu Świętym. Odwaga i mądrość. Jeżeli kiedykolwiek będziesz w sytuacji, w której ktoś będzie konfrontował Cię i nawet groził Tobie w jakikolwiek sposób, z powodu Ewangelii, potrzebna Ci jest odwaga i mądrość, a to przychodzi poprzez Ducha Świętego. I możemy na Niego zawsze liczyć, jeśli dajemy Mu dostęp. A gdy Piotr i Jan zostali z aresztu zwolnieni, wrócili do swoich, modlili się. 4.31 czytamy, że gdy modlili się, wszyscy też zostali napełnieni Duchem Świętym. Tak więc brak sił w stosunku do wyzwań, planów. Po drugie Wiedza i zrozumienie woli Bożej. Po trzecie odwaga i mądrość do przeciwstawienia się przeciwnościom zewnętrznym. I po czwarte, i tutaj chyba zatrzymamy się trochę na dłużej. To jest pokonanie własnych przyzwyczajeń i religijności. Pokonanie samych siebie, w tym jacy zostaliśmy ukształtowani w przeszłości i być może jesteśmy kształtowani w teraźniejszości. Przyzwyczajenia i religijność. Zauważcie, że Piotr, cytując Joela, posłużył się w tej ilustracji tymi kategoriami. Synowie, córki, a więc mężczyźni i kobiety. Wspomniał o starcach. Wolni i niewolnicy. Ale, uwaga, w tym tekście nie wspomniał o poganach. Nie wspomniał o nieżydach. Tak więc ci pobożni Żydzi słuchający kazania Piotra Mogli sobie pomyśleć, no dobrze, dobrze, no w końcu wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama, Izaaka i Jakuba. No, no niech tak będzie. Ale wydaje mi się, że większości z nich nie mieściło się w głowie, żeby Bóg mógł przyjąć do swojego królestwa i uczynić synami, córkami tych, którzy nie są pochodzenia Abrahamowego, Izaakowego i Jakubowego. Skąd taki wniosek? Ponieważ gdy czytamy Księgę Dziejów Apostolskich, widzimy, że Ewangelia pierwotnie, Kościół, okopał się w Jerozolimie i może w najbliższych miasteczkach i wioskach. I przez długie lata nie ruszał się z tego miejsca. Ale w końcu przyszedł moment, kiedy to Duch Święty, Duch Święty zdecydował, że czas to zmienić. Że ten Kościół w Jerozolimie już stał się tak syty, zasobny, pewny siebie, bogaty, liczny. Mieli tyle pieniędzy, tyle dóbr, że ludzie po prostu oddawali majątki i wydzielano, co było potrzebne temu, kto chciał jeść czy coś i już. Niesamowity system socjalny. Tylko pamiętamy, że musimy rozumieć, że taki system zawsze ma swój koniec. Rozdział 10 Księgi dzieł Apostolskich, możecie zajrzeć, rzucić okiem, opowiada bardzo ciekawą historię. Piotr przebywał w jednym domu na dachu, tam się modlił, poczuł głód, Silny głód czytamy w czasie modlitwy, to się zdarza. Jak się człowiek długo modli, no to w końcu zgłodnieje, prawda? W tej fazie głodu nagle przyszło widzenie do niego. Wyobraźcie sobie, że z nieba opuszcza się taka płachta w stylu koca, prześcieradła. I na tej płachcie rozmaite zwierzęta, które dzisiaj na przykład można kupić na targowisku w Wuhan w Chinach. Egzotyczne i niejadalne. No, nie wiem, co tam było... Na pewno były to zwierzęta uznawane przez Biblię, Stary Testament, prawo Mojżesza za nieczyste. I rozległ się głos mówiący do Piotra, Piotrze zabijaj Jec. No Piotr wiedział jak się zachować, przecież całe życie był kształtowany w nakazie nie będziesz jadł nieczystego. I mówi nie, przenigdy, jeszcze w życiu nie jadłem takiego, za przeproszeniem świństwa, czy dosłownie. Po raz drugi to się dzieje, zabijaj jec. Nie, nie, nie, nie. A Dobrze przechodzę tę próbę. Piotr sobie pewnie myśli, nie dam się nabrać. I po raz trzeci zabije i jedz. I zaczął się zastanawiać. O co chodzi? I wtedy pukanie do drzwi. przychodzą wysłannicy. Uwaga, Rzymianina. Uwaga, żołnierza rzymskiego. Oficera, setnika imieniem Korneliusz. I mówią do Piotra. Piotrze, anioł Pana, stanął przed Korneliuszem. I powiedział, żeby po ciebie posłać. W dniu pięćdziesiątym Joel o tym nie wspominał. Ale były inne fragmenty. Piotr zrozumiał, że to widzenie było mu dane po to, aby przełamać. Widzicie? Przełamać jego religijność. To był niezwykle pobożny, pełen wiary człowiek. Bóg czynił cuda przez jego ręce. Cień Piotra padał na chorych. I oni byli uzdrawiani. Widział ktoś kiedyś taki cud? Cień Piotra. Rąk nie nakładał, nawet się nie modlił. I ten człowiek był zablokowany na niesienie Ewangelii ratunku, Ewangelii zbawienia innym ludziom tylko dlatego, że nie byli właściwego urodzenia. No gdyby to był jeszcze jakiś konwertyta, który się obrzezał i tak dalej. Piotr, mający oczywiście już jakieś doświadczenie w chodzeniu z Duchem Świętym, poddał się, przybył do domu Korneliusza, wysłuchał o co chodzi Wszedł do domu Poganina, co było bardzo trudne. 10.28. Przeczytajcie w ogóle, jak, jak, w jaki zachęcający sposób zwraca się Piotr do tych ludzi. To jest po prostu anty... anty 10.28. Przemówił do nich w ten sposób. Wy wiecie, jak bardzo niezgodne z prawem jest dla Żyda przebywanie z ludźmi innej narodowości lub odwiedzanie ich. Inaczej to, tak jakby mówił, słuchajcie, to jest nie w porządku, że ja tu jestem. Wiecie, według prawa, według słowa, według naszych zwyczajów, to właściwie ja tu nie powinienem być, ja nie wiem, co ja tu robię. No ale Bóg dał mi znak, no to idę. I zaczął mówić o Jezusie i Duch Święty zaskoczył go po raz kolejny, bo gdy jeszcze mówił kazanie, wiecie, Duch Święty nie czekał grzecznie na koniec kazania Piotra, ale gdy jeszcze mówił, stąpił na tych ludzi. I zaczęli wielbić Boga, zaczęli mówić innymi językami i Piotr już nie musiał nic robić. Rozkazał ich ochrzcić, ochrzcić, powiedział, czy możemy odmówić wodę chrztu tym, którym Bóg dał Ducha Świętego tak jak nam? Wiecie, to był prawdziwy przełom w myśleniu Piotra. Ha, ale kiedy wrócił do Jerozolimy, musiał się gęsto tłumaczyć. Wierzącym ludziom z Kościoła, coś ty, Piotrze, robił u tych pogan. Coś ty robił u tych Polaków, Romów, Niemców, Czechów, Ukraińców. Kogo jeszcze? To był poważny problem. Duch Święty jest tym, który doprowadza nas do przełomów w naszej religijności, w naszych przyzwyczajeniach. Wiecie, wydawać nam się może, że my przecież tacy ewangeliczni, zreformowani chrześcijanie, tacy ciągle na topie, ciągle zmieniające się, szukające nowych trendów i w ogóle takich nowych objawień, kierunków. My jesteśmy od tego bezpieczni. Otóż myślę, że nie zawsze. Myślę, że czasami wpadamy w nasze kolejne Kolejne osądzania innych ludzi, kolejne opinii o tym środowisku, o tej rodzinie, o tej dzielnicy, o tej ulicy, o tych ludziach, o tamtych osobach. I mówimy a nie warto, a szkoda czasu. Kościół uliczny, a same pijaki przychodzą. Na tej ulicy kto tam mieszka? W ogóle nie warto tam iść, wyśmieją tylko nas. Wiecie, czasami może tak być, ale czy to mówi Duch Święty, czy to mówi nasza religijność? I nasze przyzwyczajenie, i nasze ukształtowanie. Kto to mówi? Bo Duch Święty jest w stanie nas precyzyjnie poprowadzić. Albo poprowadzić nas do konfrontacji, kiedy będziemy musieli stawić czoła trudnościom. Ale jeżeli my kierujemy się pewnymi stereotypami, uprzedzeniami, założeniami a priori, z góry, no to naprawdę mamy problem. Duch Święty nie może nas skutecznie poprowadzić. Czasami ukształtowana religijność w naszym mniemaniu dobrze umotywowana stanowi największą przeszkodę, którą musimy w sobie pokonać. To jest pewne poczucie wyższości, pewne poczucie bycia przynajmniej trochę lepszym od tych innych, bo przecież nie przeklinam, nie palę, nie opijam się. I jeszcze innych paru rzeczy nie robię. I przypomina mi się ten obraz, który opisywał Jezus, gdzie dwóch ludzi stanęło w świątyni i modliło się. Faryzeusz, który dziękował Bogu, że nie jest tak zepsuty, jak ci inni ludzie, ci nie nieewangeliczni tutaj dookoła. Przecież ja do zboru i w ogóle. Och, Panie Boże, jak cudownie. No tak, dzięki Bogu. Ale jeżeli porównujesz się z innymi kosztem ich oceny, to znaczy, że masz problem. Wchodzisz w pewną niebezpieczną religijność, która blokuje cię na działanie Ducha Świętego. Jezusa nie bez przyczyn nazwano przyjacielem grzeszników, celników, pijaków i żarłoków. Nawet Jemu też takie epitety przyklejano. Duch Święty, który mieszka w nas, tak jak złamał to w Piotrze, tak jak musiał łamać to w tym pierwszym żydowskim kościele, aby mogli w końcu spokojnie głosić Ewangelię Poganom, bez przeszkód, bez nakładania na nich ciężarów prawa mojżeszowego. 15 rozdział Księgi Dziejów o tym mówi. Postanowiliśmy bowiem koniec tego tak zwanego pierwszego Soboru w Jerozolimie. Jest taka konkluzja. Jakub, Piotr Jan. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Duch Święty i my, aby nie nakładać innych ciężarów, jak tylko te niezbędne. Tam są trzy takie ograniczenia, które są do wytrzymania. I to ze względu na to, żeby Ci rodowici Żydzi mieli mniejsze przeszkody w kontaktach z poganami. Mam jeszcze przygotowany ciąg dalszy, ale wydaje mi się, że powinienem chyba na tym dzisiaj zakończyć. I czas i też takie poczucie gdzieś w duchu mówi mi, że, że chyba wystarczy. Cztery przeszkody. Brak sił w stosunku do powierzonych nam zadań. Po drugie. Niewiedza, niezrozumienie Bożych planów. Po trzecie, przeszkody zewnętrzne, niechęć, wrogość, obojętność. I po czwarte, przeszkody wewnętrzne, nasze przyzwyczajenia, nawyki, ukształtowana religijność. To są cztery przeszkody, o które powinniśmy prosić Pana, aby przez Ducha Świętego, przez Jego obecność były w nas złamane i aby nasze wnętrze było przemienione. Amen.